Na recording, to znaczy mogę chyba zacząć mówić. Cześć, ja mam na imię Dagmara, jestem alkoholiczką. Proszę tylko, żeby potwierdzić, że mnie słychać, bo was nie widzę, więc przynajmniej nie ktoś powie. Cześć, słychać. Super, super bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję, mogę mówić. Ja przeczytam jednak ten dziesiąty krok jeszcze raz, ponieważ w czwartym wydaniu książki Anonimowi Alkoholicy on brzmi Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Przeczytałam to w tej formie dlatego, że osobista inwentura to dla mnie jest jednak coś innego niż obrachunek moralny. I e, dla mnie przy robieniu tego programu ma to ogromne znaczenie, ta, te, te różnice. Obrachunek moralny kojarzy mi się m, jakoś tam dosyć, e, pewnie mam stare przekonania, ale m, do, dosyć jednostronnie, natomiast osobista inwentura, czyli takie E, przyglądanie się sobie, tak jak to jest napisane, napisane właśnie w dziesiątym kroku, żeby nadal uważać, nadal y, y, badać, nadal przyglądać się, być obecnym tu i teraz. E, I to ma dużo większe dla mnie y, przełożenie. Dlatego zaczęłam od przeczytania tego... Okej, okay, to jeszcze raz w takim razie. Y... Zacznę od tego, że ja bardzo lubię program 12 kroków i nigdy nie powiem, że go zrobiłam, zawsze będę mówić, że go stosuję albo przynajmniej staram się stosować, może bardziej niż, niż jestem pewna, że stosuję Natomiast i, i naprawdę lubię wszystkie kroki, dlatego że one mi kompletnie zmieniły sposób widzenia rzeczywistości reagowania na różne sprawy oczywiście to się nie stało z poniedziałku na wtorek to, to, to trwa jestem 9 lat w AA i to trwa przez ten cały czas i pewnie jeszcze będzie trwało tak długo jak długo tutaj będę dla mnie te kroki mają znaczenie absolutnie ogromne dlatego, że ja zawsze mówię o alkoholizmie jako o tej chorobie, z którą e, ja się borykałam mnóstwo lat, natomiast to, dla mnie to jest to wszystko, co się ze mną działo, kiedy nie piłam alkoholu. To znaczy e, ja, ja żyłam w takim piekle wewnętrznym, że ten alkohol był rozwiązaniem po prostu i, e, i kiedy przestałam go pić, e, to nagle okazało się, że to piekło jest nadal. Tak, Oczywiście chwilę było fajnie, natomiast, natomiast potem, kiedy już organizm doszedł do siebie, to, to stopniowo okazało się, że jestem po prostu kompletnie szalona, że ja nie potrafię żyć, że ja mam w sobie tyle lęków, chorych ambicji, yy, yy, yy, yy, yy kompletnie beznadziejnego poczucia własnej wartości, ogromne ego, które nieustannie każe mi udowadniać światu, że jestem kimś wyjątkowym i tak dalej i że na skutek tych wszystkich rzeczy, które są we mnie po prostu podejmuję tak beznadziejnie szalone decyzje w życiu, że z całą pewnością to, to nie jest życie kierowane przez jakąś siłę wyższą, natomiast to nawet nie jest życie kierowane przez, przez zdrowego, rozsądnego człowieka, to jest po prostu życie szaleńca i ja po, bardzo potrzebowałam czegoś, co mi pomoże, po prostu, co mi pomoże i to nie jest tak, że zaczęłam tego szukać dopiero kiedy przyszłam do AA, ja na pierwszej terapii byłam mając lat 20, na drugiej 30, w międzyczasie robiłam co mogłam, czytałam książki, Chodziłam na różne spotkania, próbowałam religii, próbowałam reiki, próbowałam wszystkiego, żeby y, oczywiście y, pracy zawodowej, sukcesów zawodowych, pieniędzy, a może rodzina, a może dzieci, wszystkiego próbowałam z ogromną wiarą w to, że wreszcie coś sprawi, że ja się poczuję dobrze, po prostu, że ja się poczuję dobrze w mojej własnej skórze, że ja się poczuję dobrze wśród ludzi. Że ja będę spokojna, że ja będę miała pogodę ducha, że ja nie będę wiecznie przerażona całym światem. I nic nie działało. Alkohol działał na początku, bo, bo mnie uwalniał od tego, powodował ulgę, powodował, że w jednej sekundzie widziałam wszystko inaczej. Ale on też przestał działać, bo potrzebowałam go oczywiście więcej i więcej, i z czasem tylko potęgował ten stan. Ja nie mam wątpliwości. To jest, Boże, dla mnie najważniejsza rzecz, dlaczego ja nie chcę wracać do picia, żeby nie czuć się tak, jak się czułam, żeby nie potęgować tej choroby, która we mnie, jestem pewna, ciągle siedzi, nawet jeżeli e, bardzo wiele się zmieniło. I te kroki zaczęły dla mnie to robić, te kroki zaczęły robić dla mnie to, czego nic nie było w stanie zrobić, ani, ani terapię, ani religia, ani książki, ani praca, ani mąż, ani dzieci, ani, ani, ani, Te kroki zaczęły mi zmieniać postrzeganie rzeczywistości, to jak ja się czułam bardzo powoli, bardzo powoli, ale moja sponsorka mi powiedziała, ten program będzie dla ciebie robił bardzo, bardzo powoli to, co alkohol robił bardzo szybko. Tylko nie będzie skutków ubocznych, no nie wiem czy nie ma, bo czasem się zastanawiam, że moje życie się tak bardzo zmieniło, że skutki uboczne są, ale z całą pewnością e, to działa. I teraz chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię każdy krok, ale szczerze mówiąc uwielbiam kroki 10, 11 i 12, bo one są takie szalenie praktyczne. One są takie konkretne, one mi konkretnie mówią, co ja mam konkretnie robić i oczywiście wystarczy, że ja to będę robić, bo samo to, że, że ja to przeczytam, to jest za mało. Wiecie, Ja mam, nie mam wątpliwości, że ja mogę wielką księgę czytać codziennie przez 20 lat, tylko jeżeli ja nie będę tego e, praktykować w życiu, to to nie będzie działać. I to jest tak samo jak, nie wiem, książka dotycząca odchudzania. Mogę ją cały czas czytać, ale jak nie zastosuję tego, co tam jest, to nie schudnę. I dla mnie jest dokładnie tak samo z książką Anonimowi Alkoholicy i z programem. Mogę to w koło Macieju czytać, ale to nie będzie działać. To będzie działać, kiedy ja to będę stosować. I kroki 10, 11 i 12 mówią mi tak łopatologicznie, co ja mam robić. I ja mam to tylko robić, nie? Oczywiście, to tylko to jest tak, że, że to jest bardzo trudne dla mnie. Ale wszystko zależy od tego, czy naprawdę chcę, żeby coś się zmieniło. A ja naprawdę bardzo chciałam i ciągle jeszcze bardzo chcę. I teraz już będę mówić o kroku 10, bo, bo y, zostało 10 minut i to tak jest, myślę, Idealnie na to, żeby, żeby o nim opowiedzieć. Przede wszystkim ja robię krok dziesiąty przez cały dzień. Ja się spotkałam parokrotnie z tym, że ktoś mówi, że krok dziesiąty robi wieczorem. Nie, ja wieczorem robię krok jedenasty. Natomiast krok dziesiąty to jest ten krok, który mi towarzyszy przez, e, e, przez cały dzień. I e, tu jest napisane w naszej książce, że mamy uważać dalej na samolubstwo, nieuczciwość, urazy i lęk. Ja mam uważać na wszystko, co się we mnie dzieje. Uważać to nie znaczy analizować, zastanawiać się, rozczulać się, e, e, wiecie, rozmyślać, nie. To znaczy być obecnym, być tu i teraz i mieć świadomość tego, co się dzieje we mnie. E, coś, czy, czy pojawił się lęk, czy pojawiło się jakieś stare przekonanie, bo stare przekonania to jest to, co mnie najbardziej... E, przeszkadza mi w rozwoju, te moje stare myśl, sta, to moje stare myślenie o różnych rzeczach, stare opinie, stare uprzedzenia, stare przekonania. Więc ja muszę przez cały dzień gdzieś być e, świadoma tego, co się ze mną dzieje. Czy się pojawił lęk, czy pojawiło się samolubstwo, czy pojawiła się uraza, czy pojawiło się stare przekonanie. I teraz jeśli widzę, że to coś się pojawiło, to mam konkretne punkty natychmiast, co mam robić. Natychmiast mam zwrócić się do siły wyższej, żeby to zabrała. To jest proste, po prostu muszę powiedzieć zabierz to Boże, zabierz to siło wyższa moja, po prostu zabierz to. Oczywiście to nie jest tak, że tu czary mary raz powiem i już zabrane, Nie, czasem muszę mówić wiele razy, ale to jest punkt pierwszy, czyli po pierwsze idę do siły wyższej. Punkt drugi, e, przegadaj to ze sponsorką, chyba że już widzisz co to jest, tak? jesteś świadoma tego co się z tobą dzieje, ale na wszelki wypadek możesz zadzwonić do sponsorki i z nią porozmawiać i zobaczyć, która to twoja wada charakteru, który to lęk, może to egoizm, a może to jestem centrum wszechświata, a może to jakieś stare przekonanie, żebyś była świadoma w ogóle tego, co, co to jest. Po trzecie, jeżeli już zdążyłaś komuś zrobić krzywdę, to natychmiast y, napraw, zadość uczeń, przeproś, wszystko jedno co, zrób to możliwie najszybciej. I punkt ostatni, o którym oczywiście y, najchętniej zapominałam, to jest natychmiast zajmij się kimś, tak? natychmiast przenieść uwagę na kogoś, komu możesz pomóc. My wa, mamy cudowne warunki do tego, bo telefonu jest mnóstwo i po prostu wystarczy zadzwonić do kogoś i zapytać, co u Ciebie. I kiedy ja robię te cztery rzeczy, to to naprawdę działa. Przez wiele lat wydawało mi się, że robię. Miałam spikerki o dziesiątym kroku, mówiłam sponsorowanym o dziesiątym kroku, natomiast nie robiłam tego. Konkretnie nie robiłam tego, kiedy pojawiał się lęk, to ja natychmiast się zastanawiałam, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, żeby się pozbyć tego lęku, albo co ja zrobiłam źle, że się pojawił znowu lęk. I e, w końcu zobaczyłam: To nie ja mam zabierać, to nie ja mam się zmieniać, to nie ja mam siebie zmieniać. Ja mam wiedzieć, że jestem kompletnie bezsilna wobec siebie. Ja nie mogę siebie zmieniać, ja, po to jest mi siła wyższa potrzebna i po to jest ten program potrzebny, że ja sama nie umiem. Gdybym umiała, to, to by mnie tu nie było po prostu. Po co bym tu miała być? Ja zresztą pierwszy krok w ten sposób robię na co dzień, że ja mówię, nie mam siły do ciebie babo, nie, patrząc w lustro po prostu. Nie mam siły, bo, bo rzeczywiście nie mam tej siły i o tym też mówi program. Brak sił to był nasz dylemat, musieliśmy znaleźć siłę większą od nas samych. I to jest dokładnie to, że ja nie mam siły, więc ja muszę się zwracać do siły wyższej i bardzo często jest tak, że się pojawia jakiś, jakiś lęk i ja muszę natychmiast iść do woga, natychmiast, natychmiast, natychmiast, zadzwonić do, przepraszam bardzo, zadzwonić do, y, y, do sponsorki, porozmawiać. i y, jak to robię, a czasem naprawdę muszę w, w, w kierunku jednej rzeczy, która się pojawia, muszę 500 razy to zrobić, nie? nie raz, ale to działa. Mam naprawdę tych doświadczeń bardzo dużo, że to działa. E... Co, mi, co w dziesiątym kroku jest, jest takiego ważnego? Jest bardzo dużo obietnic i te obietnice są naprawdę świetne, bo dziesiąty krok mówi mi o tym, że ja nie będę musiała walczyć z nikim i z niczym. Że ja będę mogła um, reagować zdroworozsądkowo i normalnie na różne rzeczywistości, na różne sprawy, które się dzieją w rzeczywistości. Że ja będę mogła być spokojna wewnątrz, nawet jak na zewnątrz będzie szaleństwo. Nawet jak na zewnątrz wszystko będzie nie tak. Bo ten, ten program nie jest po to, żebym ja była szczęśliwa, kiedy wszystko wokół jest fajnie i po mojemu. Ja nie potrzebuję programu do tego. Ten program jest po to, żebym ja była spokojna, kiedy wszystko wokół jest nie tak, jak ja bym chciała. I do tego potrzebuję programu, do tego potrzebuję zmian, żebym, żebym była w stanie... Znaczy, i nie była w stanie, żebym była spokojna, kiedy wokół. W dziesiątym kroku jest napisane, że znaleźliśmy się na neutralnym terytorium. To jest właśnie to. Ja mogę być wewnętrznie na neutralnym terytorium, kiedy wokół wszystko nie jest tak, jak bym chciała. I y, dziesiąty krok mówi mi o tym, że będzie tak, że te obietnice się spełnią pod jednym warunkiem, że ja zachowam dobrą kondycję duchową. Co to znaczy, ja muszę. Ja dla siebie muszę traktować te sugestie, które dostałam w AA i ten program, który dostałam w AA i te zasady, które są w programie, muszę traktować jako prak praktykę, czyli robić to. I to jest tak jak z myciem zębów. Ja y, Oczywiście nikt mi nie każe myć zębów. Mogę nie myć zębów. Będę miała konsekwencje. Mogę nie robić tych sugestii, tych kroków. Naprawdę mogę. Nikt mi nie każe robić. Ale będę miała konsekwencje. I e, trudno się, i to też nie jest tak, że ja myję zęby codziennie, e, dwa razy, trzy razy dziennie, potem raz do roku idę do dentysty, dentysta mówi ma pani dziurę i ja mówię, to nie działa, to mycie zębów piernicze, nie myję więcej zębów, skoro mam dziurę, to to, to, to, to nie działa. Nie obrażam się na mycie zębów, tylko myję dalej, zaklejam dziurę i myję dalej. I tak samo jest z moją kondycją duchową. To nie znaczy, że ja będę nieustannie a, fantastycznej kondycji i będę na haju, bo to wiecie, to, to jest moje marzenie, tylko że to jest nierealne, to nie jest, ludzie tak nie mają, że cały czas są szczęśliwi, spokojni i na haju, nie? Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, czasem jestem w lepszym stanie, czasem w gorszym, to jest normalne. Ale ta dobra kondycja duchowa i, i w dziesiątym kroku to jest napisane, że bardzo łatwo jest zaniechać duchowego programu i spocząć na laurach. I jest też obiecane, że jeśli tak postąpię, wpadnę w nowe kłopoty, ponieważ alkohol to wyrafinowany wróg, a my nie wyleczyliśmy się z alkoholizmu. I to jest dokładnie w dziesiątym kroku napisane. I coś, co dla mnie ma ogromne znaczenie, że to, co mam, to jest codzienne wytchnienie, kiedy, które mam wtedy, kiedy mam zachowuję dobrą kondycję duchową. Co to znaczy? Że ten program... To nie jest tak, że ja robię ten program, robię sugestie a, i no i już, i po, zrobiłam tam parę lat i już do widzenia, już nie muszę robić. Jeżeli ja tylko dzisiaj robię wszystko, to ja tylko dzisiaj się nie napiję. I tylko dzisiaj być może będę w dobrej kondycji. Natomiast to nie jest tak, że ja przecież już tyle robię, to znaczy mam teraz, mogę przestać jechać na wakacje i przestać robić, bo mam gwarancję na najbliższe pół roku. Nie. To jest tylko na dzisiaj, mam tylko dzisiaj wytchnienie, pod warunkiem, że tylko dzisiaj robię wszystko. I ja w ten sposób podchodzę do programu, to znaczy wstaję rano i naprawdę zaczynam od nowa. Nie jestem na jakimś etapie, nie jestem już ileś lat, tylko dzisiaj zaczynam od nowa, bo muszę być tego rodzaju dyscyplinie, żeby być w dobrej kondycji duchowej i żeby, tak jak powiedziałam, dla mnie najważniejsze być wewnątrz spokojną, niezależnie od tego, co, co dzieje się na zewnątrz. I na koniec powiem o tym, że ja codziennie rano odmawiam trzy modlitwy, trzeciego, siódmego i dziesiątego kroku. I ta modlitwa dziesiątego kroku, jak mogę Ci dzisiaj służyć najlepiej, Twoja wola nie moja, niech się dzieje. To była troszkę moja wersja tej modlitwy, ale chodzi o to samo. To jest tak, że ja muszę sobie to też nie, nieustannie przypominać, że nie ja jestem reżyserem mojego życia, że ja naprawdę nie wiem co jest dobre dla mnie, ja naprawdę nie wiem co jest dobre dla kogoś, ja mogę tylko to co potem w jedenastym kroku jest nieustannie przypominane, zwracać się do siły wyższej, to nie chodzi klękać non stop, to nie chodzi o to żeby, nie wiem, modły odprawiać przez cały dzień, to chodzi tylko o tą świadomą relację, Oto świadome myślenie, że to nie ja mam wymyślić, nie ja mam wiedzieć co robić, tylko mam czekać na intuicję i podpowiedź. I e, odkąd rzeczywiście, tak jak powiedziałam, staram się robić ten dziesiąty krok każdego dnia i e, do wszystkich spraw w życiu, bo też wyraźnie jest napisane w dwunastym kroku, że mamy stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Nie tylko na mityngu i nie tylko ze sponsorem, tylko w pracy, w domu, na ulicy, w sklepie, wszędzie, ponieważ dla mnie też ten program to nie jest właśnie coś, co ja mogę zrobić i skończyć robić, tylko to jest nowy styl życia, tak jak jest też napisane w, w tej książce, to jest nowy sposób na życie to jest życie innymi zasadami, w inny sposób i e, też w paru miejscach mamy napisane w książce, że potrzebna było całkowita zmiana psychiki albo całkowita zmiana osobowości. I, i to jest to. Oczywiście, tak jak powiedziałam, na szczęście to się nie dzieje z poniedziałku na wtorek, bo, bo chyba gdyby tak się stało na początku, to pewnie byłabym w szpitalu psychiatrycznym. Ale to, że to się dzieje stopniowo, powoli, ale dzieje się, tak? Inaczej patrzę na różne rzeczy, inaczej reaguję na, na różne rzeczy, nie ma we mnie tego y, non stop, kiedyś było non stop to co jest na 52 stronie napisane, lęk, złość, depresja, niechęć do życia, załamania i tak dalej, nie ma tego, y, przynajmniej nie ma tego non stop, nawet jak się zdarzy to wtedy mam narzędzia i wiem co robić, dlatego y, Uwielbiam dziesiąty krok, on mi cały czas pokazuje, jeśli go robię, mów, jak gdyby mam narzędzie takie bardzo konkretne, którym mogę się posłużyć i ratuje mnie bardzo często ten dziesiąty krok przed takim oszukiwaniem samej siebie, bo ja jestem w tym genialna, nie? Mam prawo być zła, bo ktoś mnie zdenerwował, wiecie, albo mam prawo kogoś skrytykować, bo przecież robi beznadziejnie, nie, nie, jeżeli jestem poirytowana, to coś jest nie tak we mnie i ja mam się skupić na dziesiątym kroku, bo to nie jest tak, że ludzie, rzeczy, okoliczności sprawiają, że ja jestem zła, wściekła, nie wiem, pełna lęku i tak dalej. Nieprawda, dziesiąty krok mi mówi, możesz być spokojna, nawet jeżeli ktoś wokół ciebie jest kompletnie szalony. Bardzo serdecznie dziękuję.